będzie na coś niedobrego dla Platformy Obywatelskiej, no to by się okazywało, że to jest spisek PiS. PiS nie zdradza na razie kogo wybierze do komisji, ale chce w niej mieć większość. Lewica najpewniej do komisji oddeleguje Bartosza Arłukowicza, a przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski wierzy, że komisji uda się dojść do prawdy. Dlatego, że jest konkretna sprawa do zbadania, czyli ona się nie będzie rozmywała jak na przykład w komisji do spraw nacisków, gdzie nie wiadomo o co chodzi i powinien być szef w rękach opozycji. Liczymy na to bardzo, że ktoś z lewicy będzie szefem tej komisji. Zaś rzecznik rządu Paweł Graś według kuluarowych spekulacji najmocniejszy kandydat Platformy na szefa komisji śledczej odpowiada. Wojnę wypowiedział PiS, ale wierzy, że w komisji tej wojny nie będzie. Mam nadzieję, że właśnie komisję śledczą uda się uchronić od walki politycznej. Będziemy proponować, będziemy próbować uzgodnić również z opozycją taki kształt zadań tej komisji, taki skład personalny, żeby to była komisja służąca rzetelnemu wyjaśnieniu sprawy, a nie politycznym fajerwerkom. A marszałek Sejmu już zapowiedział, że decyzje o powołaniu komisji i jej składzie zapadną w przyszłym tygodniu. To był Sejmu Łukasz Walewski. Do afery hazardowej wrócimy za kilka minut. Zapraszamy do trójki. Teraz wyjaśnijmy jeszcze tylko o jakich pieniądzach mówimy. Według resortu finansów w tym roku przychody z hazardu wyniosą 19 miliardów złotych. Z tego aż 11 miliardów zarobią właściciele automatów do gier o niskich wygranych. Literacki Nobel dla Niemki rumuńskiego pochodzenia. Nagrodę dostała Herta Müller, uważana za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej literatury niemieckiej. W studio z nami Krzysztof Markowski. Krzysztof, decyzje Akademii Noblowskiej w dziedzinie literatury nie jeden raz wzbudzały kontrowersje, jak tym razem oceniają ją krytycy. Najczęściej chwalał wybór Akademii, krytyk literacki Tadeusz Lewandowski, wyróżnienie niemieckiej pisarki nazywa bardzo ciekawym werdyktem, i dodaje, że nagroda jest też docenieniem kultury rumuńskiej. To jest nagroda, która dostrzega siłę i znaczenie tego kraju, który wszyscy skłonni bywamy niekiedy lekceważyć, jeśli chodzi o kulturę. Tymczasem kultura rumuńska jest bogata i wielokulturowa. Z kolei tłumaczka Herty Miller, Katarzyna Leszczyńska, uważa, że nagroda jest też docenieniem wkładu noblistki w literaturę politycznie zaangażowaną. Która analizuje totalitaryzm poprzez szczegół. ukazuje ten totalitaryzm historii pojedynczego człowieka, bardzo ostro przygląda się ofiarom i temu, co się w tych ofiarach dzieje.